Pozwalamy minimalnym dozą ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy Piję sobie tu, piję sobie tam, piję z malami, potem piję sobie sam Wódka, whisky, wino, piwo, ja uwielbiam wciąż ten stan Piję sobie tu, piję sobie tam, piję z malami, potem piję sobie sam Wódka, whisky, wino, piwo, ja uwielbiam wciąż ten stan Ta flaszeczka kusi, kusi mnie, kupię jedną albo kupię dwie A niech będzie wezmę trzy, przecież nie zmarnuję się Piję sobie tu, piję sobie tam, odwiedzamy klub, odwiedzamy park Wszystkie wino, piwo, ja uwielbiam wciąż ten stan Nie ma to jak spuszczy żubr, albo zimnej harnaś z gór A jak Tatry to weź dwie, we dwóch raźniej napić się Lubelska stoplica każda z nich mnie zachwyca Jakie piwo jest najlepsze, ach wiadomo, że następne Sobota, ja z ekipą znowu latam najebany Flaszka raz, flaszka dwa i odbijam. Się, chodź tam w dupie mam, że obudzę się tragicznie, skacowany Lecę grubo, mija czas, młodym jest się tylko raz Jestem spity, kiedy wchodzę na te bity, ale jestem wyśmienity i się bawię całkiem dobrze To jest pojebane, dupy są robię drama Ja czuję się wspaniale i przyważę, robię formę Piję sobie wino, piję sobie piwo, piję sobie wódkę I czasem chodzę krzywo, lubię zimny whisky No i ładne cycki ty chlejesz, despy spy, mi i z tym Nawet nie próbuję, bo się tym zatruję Wolę się malami sobie jebnąć, setkę Zimnej lubelskiej Będzie pięknie do tego blanczik, jest w sam raz Nie jestem leszczem, Lej do kubeczka, a nie na ręce Co tak mało mordo? Dawaj tu jeszcze Cały kubeczek, brawo na resztę Piję sobie tu, piję sobie tam Piję z jomalami, potem piję sobie sam Wódka, whisky, wino, piwo Ja uwielbiam wciąż ten stan Piję sobie tu, piję sobie tam Piję z jomalami, potem piję sobie sam Wódka, whisky, wino, piwo, ja